No ale ja bardzo, obserwowałem, jak ona, jak ona funkcjonuje w tym teamie. Po pierwsze, robi wynik, bo wiem, że Holendrzy byli zniesmaczeni tym, że ona lata prywatnym odrzutowcem, a nie jedzie z ekipą na Igrzyska. Jake Paul, który według niektórych jest dość kontrowersyjną też postacią, ale obserwowałem, jak ona funkcjonuje w teamie, jak ona funkcjonuje, kiedy zdobywała medal chociażby wczoraj, ale też jak funkcjonuje ze swoimi koleżankami. Wydaje mi się, że tam team spirit jest absolutnie, że to, to nie jest tak, że ona jest odklejona od tego. Tak, szczególnie, że Natomiast... rywalizowała z koleżanką z reprezentacji Femke Złoto, tak. Przegrała tę rywalizację i tam nie widać było żadnej... Nie, tam były uściski i gratulacje. A że dba o swój wizerunek i kreuje, to myślę, że też dodaje takiego jeszcze igrzyskom kolorytu, bo takie postaci też lubimy, co tu dużo mówić. Zdecydowanie. Driving too fast And gone a doubt. You turn on, tune in, come out to Freak Power W tej chwili za kwadrans, godzina 21. Czas z igrzysk. Spoglądamy na to, co dzieje się na skoczni w Predatco i tak zastanawiamy się, oni znowu coś tam kombinują z tą belką. Chyba obniżają, coś tam zmieniają. Krótka Szcze przerwa widać. Szczegóły na pewno zna Andrzej Grabowski. Halo Andrzeju. Po pierwsze sędziowie postanowili belkę obniżyć o jeden stopień, a po drugie, cytując piosenkę Pudelsów, trener w, akcji, w akcie desperacji i rozpaczy wstawia pięciu nowych graczy. Tutaj pięciu nowych graczy wstawić nie może, ale będzie próbował Robert Hregota zyskać na te punkty za belkę na życzenie. Tutaj będzie musiał dolecieć do 90% rozmiaru skoczni Domen Prełc, by te punkty zdobyć. To szybko sobie policzmy. 95 razy 141, mniej więcej 134 metry, a tu pogoda nagle się zmieniła. Nagle bardzo mocno zaczął padać śnieg i tutaj oczywiście pojawili się ci panowie z dmuchawami, ruszyli do pracy. Długo nie mieli nic do roboty, a tu nagle trzeba się było zerwać i bardzo intensywnie popracować. Stąd mamy nagłą chwilę przerwy. Słoweńscy kibice uważnie spoglądają. Domen Preutz tam już się chłodzi, bo niby próbuje się rozgrzać, ale ciężko się rozgrzać jak stoisz gdzieś przy temperaturze około zera w takim bardzo, bardzo sięniutkim kombinezonie i próbujesz coś wskurać, ale to śnieg to jedno, ale tu po prostu nagle zerwał się nieco, nieco mocniejszy wiatr. Stąd też ta przerwa. Wiatr zaczyna momentami dochodzić do 3 metrów na sekundę, więc czekamy, cierpliwie czekamy. Tutaj sobie śnieży, Angela Niszek, załamany troszeczkę chyba jak się wydaje, ale i pogodzony z losem usiadł na bandzie bez czapki, więc będzie zaraz cały zaśnieżony i czeka na swojego przyjaciela z drużyny Domena Preuca z nadzieją, że być może te jego skoki jakoś Domena Preuca rekompensuje. ale na razie chwila przerwy, oczekiwania, panowie naradzają się, Borek Sedlak, czyli ten pan, który zapala zielone światełko i, i, i żółte zawodnikom jeszcze czeka, także jeszcze chwilka przerwy panowie. No ciekawe, czy ten konkurs przejdzie do historii w taki sposób pozytywny dla nas, że będziemy mówić, a pamiętasz, spadł wtedy śnieg, zmieniali belkę, była przerwa, a my sobie 3 metry na sekundę wiatr. Tak. Czy będziemy tak mówić, aj, gdyby nie ten śnieg, no gdyby nie ten śnieg. No właśnie. Andrzeju, jeszcze pytanie do ciebie. Czy jest w, w regulaminie w, na igrzyskach coś takiego, że ze względu na y, warunki pogodowe można zakończyć w tym momencie na przykład konkurs? No tutaj mamy sytuację bezpre bezprecedensową, bo jeszcze w historii Nigdy nie było, nie było tak. takich, takich zawodów duetów, które skończyłyby się tak nagle. Bo owszem, były już zawody duetów dwuseryjne, kiedy okazało się, że e, przepisy przy okazji lotów narciarskich w Oberstdorfie e, nie pozwalały na przeprowadzenie konkursu trzyseryjnego, bo po prostu nie pomieściłyby się treningi i inne historie. No tutaj to sytuacja jest bezprecedensu, ale myślę, że to się jeszcze uspokoi, więc nie będziemy pewnie musieli tego analizować, bo to się na pewno, na pewno jeszcze uspokoi, dodajmy, przez półtora tygodnia tutaj właściwie nie było żadnych problemów z wiatrem. Nagle na koniec igrzysk, przy tak mocnym opadzie śniegu, taka historia, ale przypomina mi się jedna historia właśnie. 2011 rok, Adam Małysz, yy, upadający w zakopanym właśnie w takim intensywnym opadzie śniegu i Kamil Stoch odnoszący pierwsze zwycięstwo w karierze, być może po prostu to będzie taki kolejny etap y, honorowania naszego nowego króla skoków. Kacpra Tomasiaka, ale jeszcze cierpliwości potrzebne. Niech Zapala tak będzie, Niech tak będzie. to nawiązując do piosenki Pudelsów, ten jeden bohateiro jeszcze został. <grym> jeden bohateiro i możemy być wielcy. Czyli znowu sprawdza się stare po, po, polskie powiedzenie, najgorszy jest wiatr. Najgorszy, <grym> tak, wie. najgorszy jest wiatr. Zawsze najgorszy jest wiatr. Może być zimno, ale najgorzej jak wieje. pan mówi, nie startujcie, nie startujcie. Don't start now, ale... A oni, tak, a oni wręcz na przekór, na przekór. Ostatnie skoki konkursu duetów na skocznie w Predatco i szansa medalowa dla Polski. Przenosimy się zatem. Andrzej Grabowski. Czuję się trochę jak na polskich drogach, bo tam panowie tak intensywnie pracują na rozbiegu, bo tutaj ten śnieg Para coraz mocniej i mocniej i widać, że Słoweńcy przekombinowali. Domen Preuc w wiarę korzystnych warunkach jednak nie poradził sobie z tą śnieżycą. Jest dobry u tej uprawnionej odległości Słoweńcy, więc nie będą walczyli o medal. Zobaczymy co teraz. Filip Raimund wyłania się z tego śniegu i skacze daleko. Belka znów nieco w górę na stopień numer 13. I Tutaj niemiecka publiczność zachwycona, jest tu ich bardzo, bardzo dużo. Krzyczą głośno. Raimund wpada w objęcie Andrasa Wellingera. Niemcy tutaj tują w trąbeczki, wszyscy widzimy Jana Herla, też Austriaka, który czeka na swojego przyjaciela Stefana Embachera, ale cały przerażony, czy Embacher to udźwignie. To już prawie nic nie widać, Widać tylko te lasery na górze skoczni, które rozświetliły się jakby na końcówkę, ale też chyba po to, żeby skoczkowie po prostu widzieli więcej. Jakby te reflektory wokół skoczni też świeciły dużo mocniej, choć niektóre chyba nie są, nie są idealne. 136 metrów Filipa Raimunda, Niemcy w tym momencie prowadzą, a my spoglądamy w górę i czekamy na tego naszego młodego księcia narciarstwa z Beskidów. I może właśnie ta śnieżyca, jakby chciała nam zasugerować znowu takie przejście między kolejną generacją polskich skoków w takiej śnieżycy. Kończyła się powoli era Adama Małysza, zaczynała się era Kamila Stocha. Być może w tej śnieżycy kończy się era Kamila Stocha, zaczyna się era Kacpra, Tomasiaka, polscy kibice nie mogą się tutaj doczekać, trener Maciusiak naradza się z trenerem Miętusem. wszyscy się zastanawiają co teraz, jeszcze czerwone światełko, Muchawy pracują bardzo, bardzo intensywnie, taki pan nawet stoi tam na rozbiegu z taką czerwoną chorągiewką, która, mm, którą sygnalizuje, że to nie jest ten moment, Paweł Wąsek w takim przykucu, w takim przysiadzie, zaciska kciuki, klaszcze i czeka na swojego kolegę z reprezentacji. Tak młodej drużyny nie mieliśmy od dawna. 19-letni Tomasiak, 25-letni Wąsek. Mówiło się, że już troszeczkę wesołe jest życie staruszka w tych naszych skoczkach. Tak się w tych naszych skokach, tak się przyzwyczailiśmy do tej generacji stocha kubackiego i żyły. A tu nagle na igrzyskach mamy taką zmianę pokoleniową. Takie oczekiwanie na coś nowego, ale znowu zapala się czerwone światełko i czekamy jak na wyrok. Jak na.. Ważną decyzję, jak na mm, ocenę z egzaminu na rozwój tej sytuacji pokazuje się informacja, że jeszcze jeden przedskoczek ma się pojawić przed próbą Kacpra Tomasiaka, te lasery, y, jakby odpalony jeszcze mocniej, jakby chciały rozświetlić okoliczne miejscowości, jakby chciały do 60 kilometrów dalej do Moeny, gdzie mieszka większość polskich dziennikarzy. Teraz oglądamy y, y, trenera Niemców Stefana Horngachera, y, który też taki za zastanawiający się, w którą stronę to się potoczy. Stefan Embacher schował się gdzieś pod bandą właściwie, żeby jak najmniej dopadał go ten śnieg. Tutaj Kamil Stok Szartuje z Pawłem Wąskiem. Chyba Kamil jakiś dobry dowcip musiał opowiedzieć Pawłowi owej ewidentnie rozweseleni. No ale tam na górze pewnie nie jest za wesoło kasprowi Tomasiakowi. Znów według tych informacji od sędziów Belka ma pójść w dół na stopień numer 12. Jest ten, z którego skakał Yy, oczywiście Domen Preuc, ale jeszcze czekamy na to żółte światełko. Tydzień igrzysk, tydzień skoków na igrzyskach przebiegał bez żadnych problemów, aż na koniec takie, takie perypetie. Yy, czy ten śnieg się topi, spoglądam? Nie, chyba będzie tutaj bardzo ciężko nawet przemieszczać się po Val di Fiemen, ale dobrze. Wciąż to czerwone światełko, wciąż te lasery mocno pracują, wciąż kibice gorąco próbują, próbują się rozgrzać, a my czekamy. Spokojnie, yy, z wyczuciem i z nadzieją, że w końcu Kacper Tomasiak pojawi się na rozbiegu. Czterej skoczkowie Tomasiak, Sundal, Kobayashi i Embacher. Kacper Tomasiak, przypominamy, w maju zdawał maturę. Zdał ją tak, że klękajcie narody. Chyba każdy chciałby mieć tak zdolne i tak pracowite dziecko, które zdaje matury na 90% przeszło. Potem ten sundal. Potem jeszcze Japończyk, Ryoju Kobayashi, dla którego to nie są wybitne igrzyska. A na koniec ten, który wydaje się, że musi po prostu tę pieczątkę postawić, Stefan Embacher. Znów widzieliśmy wąska i stocha, znów widzimy tych panów pracujących bardzo intensywnie przy torach z dmuchawami. Widzimy zafrasowanych trenerów, Maciej Maciusiak. Już trochę zrezygnowany, już taki trochę śmiech przez łzy. Bo to i śnieg, i znowu mocny wiatr. No Andrzej, dobrze, panowie. Co jest w tej chwili największą przeszkodą i dlaczego tak naprawdę przerwane są te zawody znowu? Czy ten wiatr wzmagający się, czy ten śnieg? No widzimy jedno i drugie, ale, ale czy ty masz jakiś tam komunikat, czy widzisz to, to, to, co się dzieje? Wydaje mi się, że chyba większym problemem jest wiatr, bo z tego śniegu, choć padającego właściwie z minuty na minutę, coraz mocniej. Z tym śniegiem jakoś można sobie poradzić, choć widać, że organizatorów bardzo mocno te opady zaskoczyły. Tutaj już Paweł Wąsek jakby sygnalizował yy, sędziom, no puśćcie tego Kacpera, on i tak sobie poradzi. Trener Maciusiak ma taką minę wręcz zgorzkniałą, ale wracając, To chyba ten wiatr jednak jest największym problemem. No ale skoki to jest zawsze lekcja cierpliwości po prostu, zawsze lekcja cierpliwości. Kacper Tomasiek opatulony takim szarym kocykiem, ale musi być mu zimnym, przecież ten chłopak waży pewnie z pięćdziesiąt kilka kilo. Wypuścił powietrze... No ten kocyk to taki mizerny, powiedziałbym. I to raczej wełniany nie jest, no jakiś chyba poliester moim zdaniem. Niespecjalnie przygotowany. No, nie, to za dobrze. nie jest to kocyk z, z Mediolanu. No nie, myślę, że to taki ko kocyk raczej gdzieś z Bielska, jeśli już tak bardziej patrząc po styluweczce. No słabo to wygląda chwilowo, słabo to wygląda panowie. No Czekamy, czekamy, czekamy. Skoki zawsze są y, lekcją y, oczekiwania. Łukasz Zagrobelny chyba kiedyś śpiewał, postawiłem swoje życie na czekanie, no to zobaczymy. Tak, to my też czekamy. Odzywaniem. Andrzej, przypomnij, do Norwegów tracimy półtora metra, dobrze pamiętam? 2,6 punktu, o ile dobrze pamiętam, no to właśnie składa się na prawie półtora metra. To jest absolutnie do odrobienia, zwłaszcza, że to jest znowu starcie Tomasiaka z sundalem. No ale pytanie, w którą to stronę pójdzie teraz, bo to rzeczywiście zaczyna wyglądać zaskakująco ciężko. Już wydawało się po tych skokach Prełca i... Prełca i Raimunda, że to wszystko pójdzie w dobrą stronę, że te zawody uda się dokończyć. I pewnie uda się dokończyć, ale chyba w bólach, chyba w bólach. No przydałby tutaj... się na końcówkę jakiś skoczek narciarski, który ma doskonale opanowane nerwy. Najlepiej no, taki, taki 19-letni. Ja nie wiem, jak ten chłopak to robi, ale ja mam wrażenie, że on nie ma układu nerwowego. No to, właśnie, więc coś... chyba dobrze trafiło, że jeśli coś się dzieje, to... Być może dobrze, że przed skokiem Kacpra Tomasiaka. My czekamy, drodzy Państwo, wciąż na ten ostatni skok Kacpra Tomasiaka. Miejmy nadzieję, że skok medalowy odetchniemy chwilę od tego, co dzieje się na skocznie w Predatco, obiecując, że jeśli tylko coś się tam ważnego wydarzy, od razu się przeniesiemy. A Marcin zaproponuje nam coś, coś ładnego Tak do jest, to będzie czysty rock and Brian Zacer, Jump, Jive and Whale. Tu program pierwszy Polskiego Radia jest 21 i Kasper Tomasiak walczy o medal dla reprezentacji Polski na dużej skoczni w konkursie mieszanym. Halo Andrzej Grabowski. Ten śnieg przypróżony cały od góry, ale Kasper Tomasiak nie takie przeszkody już w życiu pokonywał. Leć Kasprze, no niestety, niestety. To chyba było nie do skoczenia. On wymarzł, cały zaśnieżony, puszczony w bardzo trudnych warunkach. Patrzę na te prędkości, tylko... 91,4 km na godzinę, to jest 4 km wolniej od Andreasa Wellingera. Jak można było dopuścić do takiej sytuacji, że ten chłopak właściwie jakby jechał kilka rozbiegów niżej. Szczerze mówiąc to jest taki moment, kiedy sędziowie powinni zastanowić się albo nad restartem tej finałowej serii, albo nad jej odwołaniem. Bo szczerze mówiąc Kacper Tomasiak i cała reprezentacja Polski w tym momencie została bardzo, bardzo poważnie skrzywdzona. Tylko 124,5 metra i bezradne lądowanie Kacpra Tomasiaka na dwie nogi. No po 14,5-15 punktów. Wściekły trener Maciej Maciusiak. Polacy spadają na miejsce trzecie, a przecież jeszcze trzy drużyny przed nami. Czerwone świat... Tylko zapala się. Ja szczerze mówiąc nie zdziwię się, jeśli w tym momencie sędziowie po prostu odwołają to finałową serię i uznają wyniki z tych dwóch, bo w tym momencie kontynuowanie tych zawodów wypaczy zupełnie wyniki i przebieg tej rywalizacji. To, co mieliśmy po dwóch z trzech serii, to były wyniki oddające realną rzeczywistość. Przypominamy, tam Polacy byli na miejscu drugim. Oczywiście to nie chodzi o to, żebyśmy przyznawali sobie na siłę medal, ale tutaj te warunki nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwością. Sundal w tym momencie wsuwa się na belkę, startową, a on chyba wie, że jest puszczany na stracenie. To zaczyna przypominać zawody w Zefel, te słynne 7 lat temu, gdy wygrywał Dawid Kubacki, gdy wicemistrzem świata był Kamil Stoch. Kamil teraz pociesza Kacpra Tomasiaka zupełnie sfrustrowanego tym, co się dzieje. Zresztą widać po minie dyrektora Pucharu Świata, Sandro Pertile, że to chyba nie ma sensu, to chyba nie ma sensu, ale poczekajmy jeszcze chwilę na to, w którą stronę to podąży. Trener Norwegów Runevelta też jakby miał poczucie, że to chyba nie ma sensu i dla Polaków i dla Norwegów odwołanie tej finałowej serii oczywiście będzie korzystne, bo przypomnijmy po dwóch seriach na czele byli Austriacy przed Polakami i Norwegami widzimy, że Stefan Embacher idzie gdzieś na górę, odśnieża sobie kask i jakby sprawiał wrażenie człowieka, który nie chce skakać w tej finałowej serii no przecież to nie ma sensu, nie oszukujmy się szanowni państwo te warunki nie mają nic wspólnego ze sprawiedliwością Embacher chowa się gdzieś pod daszek sędziowie naradzają się, może będziemy za chwilę mądrzejsi Widzimy tutaj Borka Sedlaka z krótkofalówką, widzimy innych sędziów z krótkofalówkami. Tam się odbywają po, poważne narady między całym jury sędziowskim. Widzimy tam już jednego z przedstawicieli reprezentacji Polski blisko tej budki sędziowskiej. Widać minę Sandro Pertile, który chyba sam nie wie, w którą stronę ma to podążyć. Ale nie oszukujmy się, ciągnięcie tego doprowadzi do sytuacji, że najlepsi po prostu te zawody przegrają. A po co? W sytuacji, kiedy te zawody były dość wymierne na długim etapie doprowadzać do takiej skrajnej niesprawiedliwości, to jeszcze szczerze mówiąc kosztem takiego młodego